Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję serdecznie za możliwość rozmowy z Państwem. To już drugi raz, kiedy mogę z Państwem rozmawiać. Pamiętam tego, temu na fali akta, na fali tematyki praw autorskich, bo rzeczywiście jest tak, że dla bardzo wielu ludzi, którzy tą tematyką nie zajmowali się tak na co dzień, ale która to debatyka dla nich jest bardzo niska. E, pewne problemy, które e, ujawniły się przy okazji e, akta, a konkretnie e, to w jaki sposób e, usiłuje się e, zmienić e, prawo e, poprzez przepisy egzekucyjne, e, uświadomiły jak bardzo ważną kwestią e, jest dostęp do kultury jak bardzo ważną kwestią jest w sposób jego regulacji, bo rzeczywiście jest tak, że są tacy, którzy kulturę traktują jak każdy inny biznes. Nie ma ich w Polsce szczęśliwie, ale myślę, że, że bardzo wiele firm, ale wiele docelów po prostu z tego tytułu robią wielkie wielki interesy tak na to, na to patrzy. Myślę, że my w Polsce mamy unikalną sytuację, bo ta kultura jest czymś tożsamość. Przez wiele lat naszej historii kultura była tym, do czego mogliśmy się odnieść, budując naszą tożsamość i dlatego tak mało w Polsce jest osób, które by odważyły się porównywać kulturę, czy dobra kultury, do, do takich prostych dóbr materialnych, które powinny być poddane takiemu samemu reżimowi, takiemu samemu Na, na kwestię e, kultury, Jak, czym ona jest dla nas, myślę, że e, pozwala zrozumieć e, nasze stanowisko. Jestem e, pytany jeszcze ciągle przez e, e, moich kolegów e, w Unii Europejskiej, dlaczego Polska stała się w pewnym momencie liderem e, zmian, liderem protestów, e, protestu. przecież tak naprawdę nie chodziło wyłącznie o rzucenie jakiegoś prawa, Że jest to nas związane z naszą tożsamością, z tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Dyskusja o Arta, a jak już mówiliśmy, otworzyła kwestię praw autorskich i także przede wszystkim w środowisku cyfrowym, w internecie. Prawo europejskie, zajmuje się tą kwestią, jest dyrektywa z 2001 roku InfoSoc i w momencie, w którym e, podjęta została kwestia akta, e, trwała już, już refleksja nad tym, czy ta dyrektywa e, nie powinna ulec zmianie, czy nie jest ona przestarzała. Bo rzeczywiście, naprawdę e, dla tego rozpoczęto w 1996 roku, zanim jeszcze e, internet zdominował współczesny świat, zanim go tak naprawdę całkowicie zmienił, Rok 2001 to jest wynik tych, tych prac i już od razu było widać, że ta dyrektywa nie dostaje do, do rzeczywistości Europy i świata. W grudniu 2012 roku Komisja Europejska przedstawiła komunikat, w którym przedstawiła proces zmiany czy dochodzenia do, do nowych rozwiązań. Wydawało się, że jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego będziemy mogli poważnie dyskutować nad konkretnym dokumentem zawierającym propozycję zmiany dyrektywy. To tak się nie stało, tak się już nie stanie. Jest tak, że sprawa ta została przesunięta na, na tę kadencję i Komisji Europejskiej i, i Parlamentu Europejskiego. Ale to nie jest argument dla nas, żeby tej tematyki nie podnosić. W tym jestem przekonany, że to jest ten właściwy moment, aby powiedzieć o kierunkach, których, których oczekujemy. Po to, także, aby do realizacji prawa polskiego, tak naprawdę dzielił e, najważniejsze, największe e, ugrupowania e, polityczne e, w Parlamencie Europejskim w posze, To nie były, e, to nie były e, e, koncepcje, które e, miały, e, przynależały do jakiegoś charakterystycznego skrzydła, e, ale e, e, Partii Socjalistycznej i Partii Kadeckiej byliśmy, byliśmy w tej kwestii podzieleni. Akta pokazało, że, że Parlament Europejski liczy się z opinią publiczną w Unii Europejskiej, ale teraz jest czas na konkretne, pozytywne propozycje zmian. Otóż, jak Państwo może pamiętają, ja ponad rok temu prezentując publicznie moje stanowisko w sprawie w sprawie akta, wyraziłem taką myśl, że głównym problemem w tym momencie nie są nawet przepisy egzekucyjne, bo nie można odrzucić. Głównym problemem jest kwestia zdefiniowania praw rzeczywistości cyfrowej. Przygotowałem pewne propozycje, z którymi podzieliłem się z szeregiem instytucji, które tak naprawdę w dyskusji w tej sprawie. W tej chwili, Fundacją Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowe Polska, Internet Zostaje Polska, Fundacja Wolnego i Otwartego Programowania. Się, chciałem Państwu przedstawić. E, bardziej rozszerzona, bardziej konkretna, także z tymi gotowymi propozycjami e, zapisów dyrektywy e, zostanie ona przedstawiona w listopadzie na konferencji, którą chcemy zorganizować w, w, w, w Parlamencie e, Europejskim. Chcieliśmy wyjść od rzeczy, wydawało się dosyć oczywistej, a, takiej, w której e, sądzę, że nadużycia tych, którzy e, zarządzają e, prawami autorskowymi martymi grube, grube miliony, czy można nawet miliardy dolarów jest widoczne. znaczy kwestia, kwestia terminu wysłania praw wyłącznie. Wiadomo, że w 50 lat zostały one przedłużone do czyli 50 lat. Kolejna kwestia to otwarta norma. Otwarta norma dotycząca dozwolonego użytku. Otóż w moim przekonaniu należy taką normę wprowadzić w dyrektywie. Ona tak czy inaczej będzie poddana testowi trójstopniowemu. Powinna mieć szereg typowych wyjątków. W taki sposób odpowiadomowyło, było na do czego się odnosić. To jest znacznie bardziej, znacznie, znacznie bardziej elastyczne rozwiązanie niż dzisiejsze. Znacznie bardziej dostosowane do, nie dostosowane do się rzeczywistości. Kolejna kwestia to jest wprowadzenie do takiego typowego prawa prawa do remisu. To jest rzecz bardzo istotna dla, dla twórców. Dzisiaj właściwie korzystanie z internetu i tworzenie polega, polega na, na remisie. Nie może być wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa tych, którzy No i to ostatnia kwestia, bardzo istotna, mianowicie zmniejszenie sankcji, zmniejszenie pewności prawa. Ja postuluję zniesienie odpowiedzialności karnej. W moim przekonaniu to nie jest rzecz, która takiej odpowiedzialności powinna i ograniczenie wydziałności cywilnej do tych wypadków, które mają charakter komercyjny. To znaczy, jeżeli ktoś, czyli kamień, na przykład w internecie, robi to nie w celach komercyjnych, nie, nie powinien być To są przykładowe propozycje, które, chociaż nie, nie to istotne, które przedstawimy w listopadzie i wówczas też będziemy Państwa o tym informować. Bardzo dziękuję za uwagę.